To są informacje Polskiego Radia 24. To może być kruchy rozejm. Na początek u nas zawieszenie broni w wojnie na Bliskim Wschodzie. Co dalej z pozostałymi nowymi sędziami TK? Czekamy na rządowy plan B. Na koniec kierunek ziemia, czyli niełatwy powrót do domu po okrążeniu Księżyca. Minęła dziesiąta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Dwa tygodnie na wynegocjowanie pokoju. Donald Trump ogłosił zawieszenie broni w wojnie z Iranem. Na propozycję tymczasowego przerwania walk zgodził się też Teheran. Irański reżim odblokował już cieśninę Ormus. Jeszcze wczoraj prezydent USA groził zniszczeniem irańskiej cywilizacji, jeśli cieśnina pozostanie zamknięta. To przełom czy kupowanie czasu? Ze mną w studiu gospodarz Poranka, Roch Kowalski. Co usłyszałeś od swoich gości? Po deklaracji o czasowym rozejmie politycy odetchnęli z ulgą, ale nie smak pozostał, szczególnie po ostatnich groźbach Donalda Trumpa. To wojna, którą Amerykanie sami wywołali, a której konsekwencje odczuwamy wszyscy, przekonywał w poranku Polskiego Radia 24 były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy. Polska na przykład straciła wiele miliardów złotych, które musieliśmy wypłacić lub też z budżetu państwa na wzrastające ceny energii, Dobrze. ceny nawozów. Jasne. Nie widzę tu żadnego na razie akurat optymizmu. Nie wiadomo jednak, czy zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie ustabilizuje sytuację na rynkach, zwłaszcza na rynku paliw, przekonywał minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL-u. Ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, to wszystko zmienia się z minuty na minutę. Chcielibyśmy, żeby to się uspokoiło i móc podejmować inne decyzje dotyczące oczywiście przede wszystkim bezpieczeństwa Polski. Rządowe rozwiązania dotyczące maksymalnych cen paliwa mogą obowiązywać najpóźniej do końca czerwca. Zawieszenie broni w wojnie na Bliskim Wschodzie, poranne rozmowy z politykami podsumował dla nas Ruch Kowalski. Dziękujemy. Teraz głos eksperta, który zwraca uwagę, że rozejm powinien też obejmować Liban, a nie obejmuje. Izrael nie przerywa walk z Hezbollahem i wysyła do południowego Libanu dodatkowych żołnierzy. To nie wróży niczego dobrego, mówi nam profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu imienia Adam. Mamickiewicza w Poznaniu. Jest to jeden z dziesięciu punktów warunków postawionych przez stronę irańską dotyczących zawieszenia, tak, czyli zaprzestanie ataków nie tylko na Iran, ale także na różne organizacje czy aktorów, mówimy o aktorach niepaństwowych wspierających Iran, więc no, to jest bardzo interesujące, w jaki sposób teraz obie strony będą do tego podchodzić. No obawiam się, że w momencie, gdy negocjacje w Islamabadzie będą zmierzały w niekorzystnym dla Iranu kierunku, to w każdej chwili Iran będzie mógł sięgnąć właśnie po ten argument, że nie stosujecie się do zawieszenia, w tym momencie zawieszamy porozumienie. W reakcji na ogłoszenie zawieszenia broni do 95 dolarów za baryłkę spadły ceny ropy na światowych rynkach. To 15 dolarów mniej niż wczoraj, ale wciąż dużo więcej niż przed wybuchem konfliktu. Więcej o tym powiemy w informacjach o 11, a najważniejsze ustalenia rozejmu na linii Waszyngton-Teheran zbieramy na Polskie Radio 24.pl. Przed marszałkiem Sejmu, a może przed notariuszem, jak odebrać ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego? To pytanie wciąż jest aktualne. W tym tygodniu możemy poznać rządowy plan B. Prezydent odebrał ślubowanie od dwojga nowo wybranych przez Sejm sędziów. Pozostała czwórka nadal czeka. To tylko pogłębia chaos w Trybunale, mówił na naszej antenie politolog i prawnik dr Paweł Ramionczek z USB Merito. Jakie czynniki decydowały o tym, że pan prezydent dokonał czynności, która nie ma żadnego umocowania prawnego? w kontekście wyboru tego i drugiego konkretnego nazwiska. Nie ma tutaj podstawy prawnej. W tej chwili mamy sparaliżowany Trybunał Konstytucyjny, który w składzie 15 sędziów powinien działać, a dzisiaj de facto mamy 11 sędziów, z czego dwóch tak naprawdę jest zaprzysiężonych, a jeszcze nie rozpoczęli swojej pracy. Przypomnijmy, czworo sędziów TK na zaprzysiężenie czeka od 13 marca. Na koniec relacja z kosmosu. Po okrążeniu księżyca przed załogą misji Artemis II najtrudniejsze zadanie to powrót na Ziemię. Miękkie lądowanie ma im zapewnić pacyfik. Szczegóły ma dla nas Tagmarakędzior. Astronauci mają wylądować na Pacyfiku w nocy z piątku na sobotę. Jak podkreśla Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, z ich perspektywy będzie to najbardziej niebezpieczne zadanie. Statek Orion wejdzie w atmosferę Ziemi z rekordową prędkością 40 tysięcy km na godzinę. W momencie wchodzenia w atmosferę naszej planety będzie narażony na ogromne przeciążenia i temperaturę. Pacyfik ma im zapewnić tak zwane miękkie lądowanie i zminimalizować ryzyko uderzenia w twardy grunt. Tomasz Drela mówi też, że astronauci powinni wyjść z kapsuły o własnych siłach. Po kilku miesiącach przebywania w kosmosie astronauci nie są w stanie chodzić o własnych siłach, no, ale po kilku dni podróży kosmicznej astronauci powinni bez trudu wykonać ten już kolejny krok. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Dodajmy, że ta misja to próba generalna przed załogowym lotem na Księżyc za dwa lata. To były informacje Polskiego Radia 24. Mury na zmianę ze słońcem, gdzie niegdzie słabe opady deszczu. To pogodowy scenariusz na resztę dnia. Sucho i najwięcej słońca na zachodzie. Temperatura bez rewelacji od 7 stopni na Podkarpaciu do 8-9 w centrum i 11 na Pomorzu. Z północy wieje nieprzyjemny, porywisty wiatr.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 Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Osiem minut po dziesiątej. Małgorzata Żochowska cały czas z Państwem. To po wszystko. O wybór między strefą wpływów Rosji a obecnością w Unii Europejskiej. W tej walce dozwolone są wszystkie chwyty, przynajmniej według strony silniejszej. Państwo wiedzą o kim to i o czym. O wyborach na Węgrzech, które się zbliżają wielkimi krokami. Rośnie polityczne napięcie tuż przed wyborczym weekendem na Węgrzech. Niespodziewany telefon z Budapesztu, mocne słowa i jednoznaczne deklaracje wsparcia. Tak wyglądało, czy wyglądają kulisy wizyty J. Vance'a, który... W trakcie pobytu na Węgrzech połączył się z Donaldem Trumpem. Kocham Węgry, kocham Wiktora, padło z ust prezydenta USA. A chwilę potem, podczas wspólnego wiecu, Vance nie pozostawił wątpliwości, po czyjej stronie stoi. Czy to sygnał, który może wpłynąć na wynik tych wyborów? Przenosimy się teraz do Budapesztu. Tam jest nasz korespondent Piotr Piętka. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry Małgosiu, dzień dobry Państwu. Co może J.D. Vance w sprawie wyborów w Budapeszcie? Chyba niewiele, szczerze powiedziawszy. Chociaż być może jeszcze będziemy mieli czas, żeby trochę o sondażach powiedzieć. Jeszcze jakichś nowych sondaży nie ma, więc wtedy będziemy wiedzieli. Natomiast większość ekspertów mówi i dziennikarzy, z którymi ja też rozmawiałem, się jakby się konsultowałem, mówi, że to raczej nie będzie miało wielkiego wpływu. Trzeba oczywiście przyznać tak jak mówiłaś, J.D. Vance wielokrotnie wielokrotnie popierał i nie mógł się nachwalić Wiktora Orbana. J.D. Vance i amerykańska administracja, a także trochę węgierska administracja, tylko przed jego przylotem mówił, że to jest wizyta dyplomatyczna, że tutaj będą załatwiane sprawy stosunków węgiersko-amerykańskich, natomiast już w pierwszym wystąpieniu publicznym J. Devensa ta, ta maska jakby opadła tutaj wielokrotnie, były powtarzane, że on może, J. Devens może nie jest, żeby powtarzać, mówić Węgrom, co mają robić, ale ale też e, chciałby, żeby zagłosowali na Wiktora Orbana. Wczoraj były dwa takie duże spotkania, gdzie można było, pierwsze to było z dziennikarzami jakby publiczne, ale, ale z dziennikarzami, a potem tak mniej więcej 3-4 tysiące zwolenników Fidesu, którzy to wydarzenie zostało nazwane Dniem, e, Dniem Przyjaźni Amerykańsko-Węgierskiej i na tym to spotkaniu e, też było duże, e, duże wystąpienie J.D. Vance'a. Natomiast e, co ważne, bardzo mocno Jay Defensa atakował Unię Europejską. Tutaj naprawdę było wiele ostrych wypowiedzi na ten temat. Posłuchajmy jednej z tych ostrych wypowiedzi Jay Defensa. Oczywiście nie oczekuję, że węgierski naród posłucha wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie Jest to główny powód mojej tutaj obecności, ale chciałem wysłać sygnał wszystkim, a zwłaszcza biurokratom w Brukseli, którzy zrobili wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać naród węgierski, ponieważ nie lubią przywódcy, który faktycznie staną w jego obronie i uważam, że ważne jest tak, to powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony postawą Wiktora Orbana, który z reguły był dość ostry w tej kampanii, a wczoraj był... No, dużo spokojniejszy niż zawsze i to było pytanie, czy ma świadomość tych sondaży, czy jest po prostu zmęczony, czy może w obecności gościa zagranicznego chciał być nieco łagodniejszy. Padło oczywiście kilka słów, padło takich kilka mocnych słów. On razem ze swoim, swoją, swoim grupowaniem w Parlamencie Europejskim liczy na to, że jego, jego zwycięstwo w wyborach na Węgrzech rozpocznie taki pochód patriotów dla Europy w Europie. Posłuchajmy, co miał na ten temat do powiedzenia Viktor Orban. Tu u nas na Węgrzech rozpoczniemy europejski ruch powrotu, rekonkwisty, która przywróci w Europie patriotyczne rządy i wyrośnie siła, która zmieni po Waszyngtonie, także i Brukselę. Natomiast wydaje się, wracając do twojego pytania na początku, wydaje się, że ani ta wizyta, ani wydarzenia z weekendu, czyli no, odkryty spisek, który miał zaowocować atakiem terrorystycznym na rurociąg TurkStream, no, moim zdaniem nie wpłynie na te, na te wybory I, i to jest tylko kwestia, to jest na dłuższą rozmowę, kwestia jaki będzie wynik. Wydaje się, że TISA wygra, czy będzie rządzić, to jest kwestia otwarta, ale sondaże rzeczywiście wskazują na to, że, że, że TISA wygra w, w niedzielę. Dziękuję ci bardzo Piotrze. Przy... Będziemy się temu przyglądać także z Twoją pomocą, Piotr Piętka, dla Państwa. Komentarz. Doktor Rafał Majewski, politolog, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk. Dzień dobry, Panie Doktorze. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. O co gra Wiktor Orban? O życie polityczne? Wiktor no, Orban gra przede wszystkim o swoją pozycję. Rządzi na Węgrzech od 16 lat. Mocno, mówiąc nieładnie, zabetonował całą scenę polityczną. Przejął wszystkie możliwe instytucje w taki sposób, żeby tę władzę dalej utrzymywać. Jest otoczony całym wianuszkiem oligarchów, którzy bardzo mocno korzystają z, tego, z tej władzy. Także dla niego jest to być albo nie być. Przejęcie, e, zmiana władzy może się wiązać z e, niezbyt dobrą pozycją Wiktora Orbana, Prawdopodobnie dużymi zarzutami, także karnymi dla niego. E, Viktor Orban e, usytuował się w pozycji takiego władcy, który, który rządzi Węgrami. Który jednak zapomniał o tym, co jest dla Węgrów najważniejsze. A więc zapomniał o tym, że ich dla nich ważna jest taka pozycja socjalna. Sytuacja gospodarcza się pogarsza, pogarszają się warunki bytowe Węgrów. No i to wszystko wpływa na to, że to postrzeganie Viktora Orbana jest coraz słabsze. Jego, jego przeciwnik z Tiszy, Peter Maggiar, no w sondażach wygrywa. Natomiast też nie wiemy, czy rzeczywiście przejmie tę władzę, tak jak... Wspomniał wcześniej wcześniej kolega, że ten system na Węgrzech, system polityczny jest tak ukształtowany, cały system wyborczy, że mimo przewagi w sondażach, ten wynik wyborczy może być bardzo różny. To jeszcze za chwilę skupimy się na tym, co, się, co musiałoby się wydarzyć, żeby Peter Modzior przejął władzę, ale sami Węgrzy, co do nich przemawia? Czy to zagrożenie Ukrainą budowane przez Wiktora Orbana i nie tylko, czy bardziej to, że znacznie gorzej im się po prostu żyje? Co jest dla nich ważniejsze yy, dziś, tu i teraz? Myślę, że ta retoryka międzynarodowa ma mniejsze znaczenie. Dla nich ważniejsze są po prostu warunki bytowe. I to, co było mówione na tym wiecu wyborczym, który miał miejsce wczoraj z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, to oskarżanie Unii Europejskiej, to wciąganie też e, przez Viktora Orbana w taką politykę m, anty, e, antyukraińską, w co nie dał się wciągnąć e, te, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, jednak no, ma dla nich chyba drugorzędne znaczenie. Te wszystkie wizyty Salvini'ego e, wcześniej czy, czy ten e, jako osób, które gdzieś tam z Europy popierają, e, popierają e, Orbana. No chyba jednak, chyba jednak e, dla, pęgrów, dla Pęgrów nie będą miały takiego znaczenia, jak właśnie to, jak im się żyje, jakie są warunki bytowe, jakie są ceny mieszkań, jakie są ceny żywności jakie są ceny energii, to jest to, co będzie decydowała. Także no, trzeba powiedzieć o takiej też e, różnego rodzaju usługach socjalnych, które na Węgrzech funkcjonują, które coraz bardziej się obniżają, jak wskazują wszyscy eksperci. No a to będzie miało ten, to kluczowe znaczenie dla takiego podstawowego odbioru e, władzy na Węgrzech. Czy sądzi pan, że gdyby Viktor Orban te wybory wygrał, losy Węgier w Unii Europejskiej byłyby zagrożone? Przypominam sobie sprzed y, kilku dni y, artykuł, jeden z artykułów z niemieckiej prasy, y, w którym była wyraźna sugestia, no jeżeli nie chcecie być w tej Unii, to nie musicie w niej być, nie będziemy finansować waszych prorosyjskich postaw a te mają już właściwie konkretną twarz teraz i Petera Jarto i samego Wiktora Orbana bo już nie tylko do mnie mówimy, ale mogliśmy posłuchać treści rozmów na przykład z Siergiem Ławrowem. Tak pani redaktor ma no tutaj w pełni rację. No to zupełnie kuriozalne te rozmowy takiej poddańczości w w wykonaniu i premiera, i ministra spraw zagranicznych w stosunku do władz rosyjskich. Z drugiej jednak strony musimy pamiętać, że Węgry z jednej strony mówią, jaka ta unia jest zła, ale z drugiej strony bardzo mocno korzystają z pomocy unijnej. W związku z czym Orban nie będzie taki chętny, żeby wyjść z tej Unii, no bo jednak środki unijne, które płyną do Węgier, wzmacniają zarówno jego oligarchów, no jak i pozwalają też węgrom funkcjonować na, jakiś, na jakimś przyzwoitym poziomie. A wybory, przepraszam, zarzuty, wybory, to jest słowo, które tkwi mi w głowie, po prostu zarzuty karne dla Orbana, za co miałyby się pojawić? No, pojawiają się różnego rodzaju zarzuty dotyczące korupcji, dotyczące nadużyć władzy, dotyczące dysponowania środkami unijnymi, także tutaj gdzieś to w tle, gdzieś to w tle funkcjonuje. Do końca oczywiście w tej chwili nie jesteśmy w stanie stwierdzić jak to wygląda, no bo jednak cały ten system zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i mediów został przyjęty przez Orbana, no ale gdzieś różnego rodzaju domniemania się pojawiają. No dobrze, panie doktorze, Wiktor Orban ma wszystko. Ma media, ma władzę, ma sądy. Nie wiem co byśmy jeszcze do tego dodali. Co się takiego stało? Jak doszło do tego, że Modior i jego tisza mają teraz sondażową przewagę? To się wydaje wręcz niemożliwe. To jest tak jak w każdym, we wszystkich reżimach, że gdzieś następuje taki punkt przegięcia w tego, co czują obywatele, że obywatele nagle widzą to, że im żyje się po prostu gorzej, że władza przesadza w różnego rodzaju funkcjonowaniu chociażby w tych różnych kwestiach dotyczących Rosji, tej podległości. To się też Węgrom nie podoba. No ale najważniejsze są warunki bytowe. No i to, że po prostu jeżeli ludzie widzą, że żyje im się gorzej, no to też w ten sposób oceniają władzę. Ciekawa analiza z dzisiejszego netu wybory na Węgrzech. Peter Modzior patrzy na Fidesz nie jak wróg, ale jak dziedzic. Może on w ten sposób też potrafi to rozgrywać. Znaczy on się wywodzi w ogóle z otoczenia Wiktora Orbana, więc dobrze zna reguły, którymi tamto środowisko się rządzi, wie jak wykorzystać to na swoją korzyść. To na pewno, to na pewno, natomiast... Wydaje się, że on uderzy właśnie w tę nutę, w tą nutę warunków bytowych. To na co nie zwraca uwagi Orban. Orban koncentruje się na polityce międzynarodowej, koncentruje się na tym, jak Unia Europejska jest zła, koncentruje się na różnych zagrożeniach wynikających z wojny na Ukrainie, na tym, jak, Ukrai jak i Ukraina ma wpływ na sytuację polityczną na Węgrzech, jak inne państwa, jakie inne państwa mają wpływ na politykę na Węgrzech. Natomiast tisza koncentruje się, Peter Maggiar, na tym, jak żyją Węgrzy. I to jest to, co ich najbardziej interesuje. Mhm. Udało się ich przekonać, że Ukraińcy są bezpośrednim zagrożeniem, bo to są właściwie argumenty, które od rana do wieczora padają w, i w mediach. i w Węgrzy są właściwie narażeni na konfrontację z plakatami, na których nawet Ursula von der Leyen figuruje jako, jako zło. Udało się Węgrów przekonać, że jest się czego bać? Na pewno jest grupa, która jest podatna na tego typu argumentację. Natomiast z drugiej strony, tak jak mówię, nie do końca to będzie miało kluczowe znaczenie mhm. przy, w urnie wyborczej. A mają taką świadomość? W Węgrzy oczywiście no, że, że wygrana Viktora Orbana może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania Węgier w Unii Europejskiej na zasadach, które znają do tej pory? Myślę, że nie do końca. To znaczy Węgrzy patrzą przez pryzmat tego, co dzieje się na Węgrzech, a nie przez pryzmat Unii Europejskiej i wyjście Węgier z Unii Europejskiej i kwestie związane z jakimś wykluczeniem też Węgier z Unii Europejskiej no nie do końca chyba są w najbliższym czasie realne. Także Węgrzy skupiają się przede wszystkim na polityce wewnętrznej, na wewnętrznych mechanizmach ekonomicznych. No tak, ale zarządzanie lękiem bywa skuteczne. Tak, tak. To zawsze, to zawsze powoduje. W polityce mówimy, że emocje odgrywają bardzo znaczącą rolę w sterowaniu, w sterowaniu też narodem, w sterowaniu w takim, takim instrumentarium politycznym. Natomiast na końcu pozostaje pozostaje to, jak funkcjonuje jak funkcjonuje w bieżącym życiu. No tak, bo system zalewa sieć treściami, które sugerują, że lider opozycji jest sterowany przez obce wywiady, ale czytam też na stronie, na stronie Onetu, że seniorzy dostają SMS-y o rzekomym, powszechnym poborze do wojska, czyli wszystkie, wszystkie ręce i wszystkie działania na stół. Myślę oczywiście o otoczeniu Wiktora Urbana. Tak, ta kampania była bardzo brutalna. To trzeba powiedzieć, że to wyciąganie różnego rodzaju filmów, rozmów, Stenogramów, z tych rozmów, sterowanie mediami, no było rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie manipulacji. Natomiast czy to wystarczy? Trudno powiedzieć. Dzisiaj te wyniki, wiemy jak wyglądają wyniki sondażowe, one dają niż kilkanaście do nawet kilkudziesięciu procent, powyżej dwudziestu. Natomiast jak to się przełoży na cały system wyborczy i czy rzeczywiście... E, przejmie e, Tisza władzę, tego nie wiemy. To jest nie niewiadoma. Jasne. To jeszcze cytat z Onetu. Ta wschodnia maszyna pierwszy raz natrafiła na opór, którego nie potrafi skatalogować. To e, oczywiście o Wiktorze Orbanie i jego. Zapleczu, także tym rosyjskim. To co robi Peter Modior to raczej polityczny street art. Partyzantka emocji, która gra na zupełnie innych rejestrach niż toporna propaganda, węgierska propaganda, propaganda rządu. No tak, bo on sobie, on przyjął zupełnie inną strategię. Od kajaka po piesze wędrówki po Węgrzech. No i okazuje się, że to działa. Dokładnie, to znaczy najbardziej skuteczne są zawsze bezpośrednie spotkania z wyborcami. To jest taki mechanizm, który od lat jest znany. Oczywiście jest tutaj kwestia skali i możliwości dotarcia do tych grup wyborców. Natomiast Peter Magdorz skupia się na tym, co jest dla Węgrów najważniejsze. Właśnie na tych warunkach bytowych. I on odwołuje się do takich bardzo prostych mechanizmów. Tego, jak żyjesz, ile zarabiasz, jak wygląda twoja relacja z władzą. Ile jak mógłbyś wyglądają. zarabiać, jak mógłbyś żyć, prawda? Bo to też trochę w tę stronę o, zmierza. Oczywiście, jakie są twoje warunki socjalne, jak wyglądają usługi socjalne. I to jest, to jest bardzo istotne. Jak funkcjonuje administracja, czy ona jest skorumpowana, czy nie. Natomiast z drugiej strony, no mamy ciągłe to mówienia na takim zupełnie innym poziomie międzynarodowym. Ukraińcy, Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Dla przeciętnego Węgra, no, to nie ma większego znaczenia. Według najnowszych sondaży niezależnych pracowni badawczych partia Modziora ma dwucyfrową przewagę. Z kolei te prorządowe sondaże wskazują na wyraźne, kilkuprocentowe prowadzenie Fidesu. To pewnie 12 kwietnia się okaże. Jeżeli, znowu, Proces demokratyczny oprze się, no, powiedziałabym, nieuczciwym wpływom, delikatnie, nieuczciwym. Jest e takie niebezpieczeństwo Pana zdaniem manipulacji wyborczej? Wszystko możliwe. No, ten system został tak zabetonowany. No, jest to słynne powiedzenie, że towarzysz Stalin mówił, nieważne kto jak głosuje, ważne kto liczy głosy. Tutaj też to może mieć jakieś uzasadnienie. Natomiast no, ten system jest niezwykle skomplikowany. Te 199 mandatów, które są obsadzane w, niemalże w połowie, w okręgach jednomandatowych, potem... w 103 liczbie. mandaty pochodzą z okręgów jednomandatowych, tak, tak, tak, prawda? Tak, tak, tak. Tam dodałabym jeszcze, że wprowadzono jedną turę wyborów w okręgach i to na przykład uniemożliwia partiom opozycyjnym koordynację między turami, czyli wszystko może się rozstrzygnąć w tej pierwszej. Dodatkowo, dodatkowo mm -hmm. dokładnie dodatkowo te głosy, te głosy z tych okręgów jednomandatowych potem przechodzą do tej listy krajowej, także jest to bardzo złożony system. Nie wiemy, jak to zostanie rozegrane. Tu jest wielka niewiadoma, bo Tisha może mieć przewagę w sondażach, nawet -kilku procentową, natomiast jak to się przełoży na, na mandaty wyborcze, tego do końca nie wiemy. Um. No ale przy zdecydowanej przewadze partii Petera Modiora to te zmiany, których dokonał Orban, no, mogą się okazać dla niekorzystne Pod warunkiem, że wszystko odbędzie się zgodnie z demokratycznymi regułami. Tak, natomiast musimy jeszcze pamiętać, że zdobycie większości w parlamencie. Pytanie jakiej większości, bo no tam mamy jeszcze tą większość konstytucyjną, te ustawy, które wymagają tej większości konstytucyjnej, które decydują o tym, jak ten system, jak ten cały system wygląda. Też kwestia kwestia ustrojowa tych najważniejszych instytucji, które funkcjonują na Węgrzech, no nie będzie możliwa do zmiany bez znaczącej większości w parlamencie. Także no, to jest wielka niewiadoma. Jest taka, jest taka możliwość, że wygrywa Modzior w głosowaniu powszechnym, ale ze względu na przeliczenie głosów i sposób ich przeliczania wygrywa Wiktor Orban. Tak króciutko poproszę. Jest to możliwe? Wszystko możliwe. To znaczy naprawdę ten system jest bardzo skomplikowany i ta sytuacja wcale nie jest jednoznaczna. Także to, że modiarz wygrywa w sondażach nie znaczy, że zdobędzie władzę. Doktor Rafał Majewski z nami. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Dziękuję uprzejmie.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 Zobacz jakie to proste. Półtora procent. Bądź pożyteczny. Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 10.30. Łukasz Jakubowski zapraszam. Złożą ślubowanie w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim. Chodzi o czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Taką informację przekazał Polskiemu Radiu sędzia Krystian Markiewicz. Zaproszenie na uroczystość trafiło też do prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki odebrał na początku kwietnia ślubowanie od jedynie dwojga sędziów. Pozostała czwórka czeka na ruch głowy państwa od 13 marca. To było do przewidzenia. Tak ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Piotr Mickiewicz komentuje dwutygodniowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. W nocy prezydent USA Donald Trump poinformował o przerwaniu działań wojennych przeciwko Iranowi. Jednym z warunków porozumienia było m.in. odblokowanie przez Teheran cieśniny Ormus. W ocenie profesora Mickiewicza ostatnie słowa Trumpa doprowadziły do znaczącego obniżenia wiarygodności prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy to będzie data wielka? Nie, to nie będzie data Wielka to będzie raczej symbol i będzie pokazywana w mediach, w przekazach historycznych jako drugi na mniejszą skalę Wietnam, czyli największa porażka polityczna Stanów Zjednoczonych. Początek rozmów, które mają doprowadzić do trwałego pokoju zaplanowano na piątek. Odbędą się one w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Na zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie reagują światowe rynki. Od rana ropa naftowa staniała o kilkanaście procent. Obecnie za baryłkę Brent trzeba zapłacić około 95 dolarów. Niższe ceny surowca powinny przełożyć się na spadek hurtowych cen paliw w kraju, informuje Ministerstwo Energii. Resort podkreśla w komunikacie, że rządowy program ochronny ceny paliw niżej będzie kontynuowany, do czasu aż ustabilizuje się sytuacja na światowym rynku energii. Jeszcze historia niczym z gangsterskiego filmu. Na koniec Lublin i zuchwały napad na jubilera. Łupem dwójki złodziei padła biżuteria o wartości ponad miliona dwustu tysięcy złotych. Zatrzymani to 39-latek i jego 35-letnia partnerka, relacjonuje Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Oboje zostali zatrzymani już kilka dni po zdarzeniu przez policjantów. Kobieta w przeszłości pracowała u jubilera i najprawdopodobniej to ona przekazała partnerowi kluczowe informacje, który później w masce, późnym wieczorem, pokonał zabezpieczenia i ukradł m.in. złote pierścionki, naszyjniki, branzolety oraz zegarki. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, grozi im do 10 lat więzienia. Dzień w Polskim Radiu 24. 10.33. Małgorzata Żochowska. Cały czas jesteśmy z Państwem. Za niespełna półtorej godziny rozpocznie się posiedzenie rządu i za chwilę sprawdzimy, co może się wydarzyć. Ministrowie zajmą się trzema projektami ustaw, między innymi nowelizacją prawa oświatowego, ustawą o systemie oświaty i ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co jeszcze? No, Sylwia Białek z pewnością wie wszystko. Sylwio, dzień dobry. Witam serdecznie. Rzeczywiście ważne zmiany przede wszystkim dla uczniów z tego względu, że uczniowie będą mieli ustawowe prawo do kształtowania własnego wyglądu. Będą mogli ubiorem, stylem bycia podkreślać swoją osobowość i będzie to zapisane w prawie, ale co ważne będą jednak ograniczenia. Uczeń będzie musiał ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Niedozwolone będzie też noszenie stroju nawołującego do nienawiści, dyskryminującego, sprzecznego z przepisami prawa lub stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa danej osoby noszącej ten ubiór, ale też dla innych. A uczennica, działaczka akcji uczniowskiej Hanna Kuryłowicz i tak nie kryje zadowolenia. Bardzo ważne jest to, żeby był balans pomiędzy bezpieczeństwem i poszanowaniem godności innych osób, a ekspresją siebie i wyrażaniem się młodego człowieka. I dlatego potrzebny jest ten balans, który można osiągnąć dzięki konsultacjom i rozmowie z młodymi ludźmi, ponieważ to nie politycy chodzą do szkoły, to nie oni wiedzą, w co się teraz ubierają młodzi ludzie. Projekt nowelizacji ustawy wprowadza także między innymi obowiązek powoływania rad szkół i placówek od 1 września 2028 roku. Resort edukacji podkreśla, że obecnie tworzenie tych szkolnych rad jest fakultatywne. A to sprawia, że w niewielu tak naprawdę szkołach funkcjonują. W Radach zasiądą czy zasiadają tylko właśnie w niewielu szkołach obecnie, ale obowiązkowo po 1 września 2028 roku w równej liczbie uczniowie, rodzice i nauczyciele i to będzie gwarantować po prostu, że prawa ucznia będą przestrzegane. Co więcej, uczniowie będą mieli po prostu takie ciało, taki organ, do którego będą mogli się zgłosić w przypadku naruszeń ich prawa. Nowelizacja zakłada także powoływanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, w skład którego wejdzie Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich i jego kadencja będzie trwać cztery lata, ale rzecznicy praw ucznia będą także powoływani w każdej szkole i po prostu ci rzecznicy będą się zajmować poszczególnymi sprawami. Te nierozwiązywalne, nierozwiązywalne po prostu będą trafiać na szczebel wyżej. Co ważne, jest, jak ważne to są zapisy, jak ważne są zmiany w tym zakresie, podkreślał prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów Łukasz Korzeniowski, który zaznaczył, że skala naruszeń praw ucznia w szkołach jest bardzo duża. Średnio 8 na 10 uczniów doświadczyło kiedykolwiek sytuację, którą nazwało naruszeniem praw ucznia. Naruszenia zgłaszało gdziekolwiek, tutaj braćmy pod uwagę nawet zgłoszenie do wychowawcy po prostu, tylko co drugi uczeń. To pokazuje, że połowa osób mimo że wie, że jego prawa zostały naruszone, wie, że jej prawa naruszone, nie podejmuje żadnych działań w tym kierunku. Z czego to może wynikać? Między innymi z tego, że uczniowie boją się retorsji, działań odwetowych albo nie wiedzą, komu można to zgłosić z jednej strony prawa uczniów, ale z drugiej strony obowiązki. Uczeń ma obowiązek uczęszczania do szkoły i no będą też zmiany w tym zakresie. Zmniejszy się liczba godzin nieusprawiedliwionych, które będą gwarantować promocję do następnej klasy. Aktualnie jest to 50% i obejmie to zmianę po prostu do 25% i więcej będzie oznaczać niezaliczenie roku szkolnego. Rząd zajmie się także dziś ustawą na mocy, której powstanie Związek Metropolitalny na Pomorzu. Ten związek będzie działał na wzór tego, który jest już w województwie śląskim, czyli górnośląskiej, zagłębiowskiej metropolii. Obejmie Gdańsk, Sopot i Gdynie Od lat apelowali o to między innymi samorządowcy z województwa pomorskiego i Unia Metropolii Polskich. Związek ten będzie realizował zadania z obszaru polityki rozwoju, kształtowania ładu przestrzennego, publicznego transportu zbiorowego. Zwolennicy tego rozwiązania wskazują, że tam gdzie została stworzona już taka struktura metropolitalna, lepiej Zorganizowany jest transport publiczny, łatwiej skoordynować planowanie przestrzenne, łatwiej współpracować przy realizacji inwestycji, wspólnie planować także przebieg dróg. I Sylwia Białek z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci bardzo. Gościem Polskiego Radia 24 jest Jacek Żakowski, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry. No jutro o 12.30 wybiera się pan na uroczystość? Nie wiem, może, może się uda panu, uda się panu jakoś dostać? Myślę. Ja nie mam zaproszenia, tak? nie, nie będę się narzucał. No ale to będzie ważna chwila na pewno. Może ktoś będzie transmitował. Już mówię dlaczego o tym rozmawiamy, bo jutro o 12.30 ma dojść do ślubowania czwórki wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A jednak w Sejmie e, niebezpieczny precedens, bez względu na to, jakbyśmy go prawnie opisywali, to stworzy to przestrzeń nie do tego, żeby uspokoić sytuację, tylko jeszcze ją zaognić. Tego się pan obawia? Bo ja tak. No tak, znaczy, nie wiem, chociaż nie wiem, czy jeszcze można zaognić za bardziej. Bo nie mamy taki bardzo prosty podział. Koalicja jest po jednej stronie, po drugiej stronie jest opozycja i jak jedni uznają jakiegoś sędziego, to drudzy go nie uznają. Mówiąc krótko, no, sytuacja jest dość, dość beznadziejna z punktu widzenia praworządności i funkcjonowania Trybunału. Jak, Właściwie nie mam złudzeń, że jest jakaś szansa, żeby ten Trybunał mógł funkcjonować. Yy, raczej jestem bliższy tym, którzy uważają, że trzeba wprowadzić tak zwaną opcję zero. To znaczy zlikwidować i powołać od początku. Ale jak to zrobić, to, to trudno powiedzieć, bo to by wymagało większości konstytucyjnej. Znów, żeby było przez wszystkich uznawanych. Więc... Yy, Chyba no, musimy się pogodzić z tym, że będziemy przez najbliższe lata faktycznie żyli bez Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. I w narastającym chaosie ci yy, ta czwórka sędziów, czworo sędziów yy, wysłało zaproszenie do pana prezydenta na tę uroczystość. Skorzysta, że tak zapytam formalnie? No to ja myślę, że sama pani dobrociła <śmiech> to, to pytanie formalnie. No trzeba je postawić, ale wszyscy znamy odpowiedź. Oczywiście pan prezydent nie przyjdzie na tę uroczystość. Będzie uważał, że to jest jakieś nielegalne zgromadzenie przy kawce i ciasteczkach. No tutaj, kto ma rację w sensie prawnym, no to będą najbardziej ludzie zgadywali przez lata i spierali się o to. Ale faktycznie, no to jest tak, że. Nie że ta uroczystość przekona część e, takich no, wyrazistych wyborców e, obecnej koalicji rządzącej, a dla e, wy, wyborców koalicji e, opozycji będzie, e, będzie po prostu jakimś cyrkiem, teatrem, czy jak to tam, co będzie chciało sobie określić. Bo to ślubowanie Ale... to tylko jedna część prawda, tego problemu, Druga część, no próbujemy sobie wyobrazić, jak to pan profesor Markiewicz i pozostali będą próbowali pójść do pracy. Zobacz, wie Państwa. nie wiem, czy pani chce o tym myśleć, ja się aż boję się... Nie, pan, ja my... chcę, dlatego, że, że mm, przepraszam za to szumne stwierdzenie, ale nie o taką sytuację większość, znaczy sporo z nas walczyło, tak? Ja, ja przepraszam, tak wzniośle trochę, ale no, czy coś... jakieś obywatelskie pani... nuty się we mnie odzywają. Pierwszy raz głosowałam w wyborach, mając 20 lat. Dla mnie było to wielkie święto związane ze wzruszeniem, z nadziejami, z planami. No nie śniło nam się to. No tak, wie pani, no trzeba powiedzieć tak, że po wybuchu tego przewrotu populistycznego w 2000. Roku. No, właściwie praworządność w Polsce się stopniowo degeneruje i rozpada, i możemy powiedzieć, że się nie udała. Z wielu względów. I Jesteśmy w takim dramatycznym historycznym momencie. Kiedy to, jak bardzo się nie udało, staje się widoczne chociażby po tym, yy, w jakim stanie jest Trybunał Konstytucyjny, ale też sądownictwo powszechne i tak dalej. Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa. Tak, coś trzeba z tym zrobić i to nie może być jednostronne, a y, to musi mieć akceptację no, zdecydowanej większości społeczeństwa, na no, zdecydowanej większości, bo to choćby tyle co w osiemdziesiątym roku, czyli te 60 kilka procent pod 70 y, głosujących, tak? I boję się, że boję się, że to prędko nie nastąpi, I, bo mamy taką przemocową politykę. Każdy chce wszystko y, zdobyć. I to jest jakoś zrozumiałe, bo ona jest zmoralizowana, prawda? Albo się jest moralnym, albo niemoralnym, nie ma trzeciej drogi, ale... Ale ja muszę powiedzieć, no nie widzę teraz łatwej drogi, drogi wyjścia. No. No tak. Nie będzie ani specjalnego posiedzenia Sejmu, ani też tym bardziej zgromadzenia narodowego, tak mówi w wirtualnej Polsce osoba z otoczenia marszałka Sejmu. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to ślubowanie w obecności notariusza i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, przesłanie dokumentów do prezydenta, czyli jednak polecony. Jedna z opcji, którą braliśmy pod uwagę niedawno zupełnie. Mają być też przedstawiciele samorządów prawniczych i to bardzo ważne, bo mają w ten sposób wyrazić swoje przekonanie co do tego, jak, jak to się odbywa, czy potwierdzić swoją obecnością, że ich zdaniem to zgodne z prawem, choć muszę powiedzieć, że dwa tygodnie temu mniej więcej rozmawiałam z profesorem Safianem i jego ja, ja też zapytałam o to. Byłem prezesem Trybunału Konstytucyjnego, co się musi wydarzyć, żeby ci wybrani przez Sejm mogli, powtórzę, pójść do pracy. No i pan profesor Safian mówił, że bez ślubowania, do tej pracy ruszyć nie mogą, bo w tym ślubowaniu zobowiązują się przestrzegać e, prawa konstytucji i tak dalej, i tak dalej. I to ślubowanie wobec prezydenta właściwie składają nam wszystkim. No tak, panie, To jest dla mnie to jest oczywiste i to jest przekonujące, Prawda, że oni złożą to ślubowanie wobec prezydenta i myślą mu dokumenty z tego ślubowania, uwierzytelnione przez notariusza, przez świadków i tak dalej. To jest w porządku. Tylko żeby jak bardzo by to legalne nie było, formalnie rzecz biorąc, to druga strona i tak tego nie uzna. Jasne. A jest, jest do czynienia z procesem politycznym, w którym akceptacja większości jest kluczowa, a nie tylko legalność. Zastanawia się pan tak nie tylko jako dziennikarz, ale po prostu po ludzku, dlaczego pan prezydent podejmuje takie, a nie inne działania i jego otoczenie? Co chce tym osiągnąć? Władzy. Chodzi o władzę. O to, kto rządzi. No Jest dramatyczna walka o władzę w Polsce, ona ma charakter taki typowo, powiedziałbym, no, demokratyczny, że to nas znaczy wybory, prawda, jedni wygrywają, drugi przegrywają. Ale ma też charakter dramatycznej rywalizacji między urzędami to od długiego czasu. No, od czasu, kiedy premierem był Leszek Miller i zaczął przedstawiać siebie jako kanclerza, prawda, rozszerzając, rozpychając swoje uprawnienia. I od tego czasu zarówno Urząd Prezydenta, jak Urząd Premiera próbują rozpychać swoje kompetencje. No, to już prawnicy oceniają, kto ma więcej racji w jakiejś sytuacji konkretnej. I pan prezydent Nawrocki jest no, radykalnym przedstawicielem tego nurtu rozpychania się, tak? Ale można powiedzieć, że pan prezydent Kaczyński też się rozpychał. Pan prezydent Dudaś też się rozpychał. Prezydent Lech Wałęsa też się rozpychał. Bardzo, tak. prawda? Nie wiem, czy z pana perspektywy, z pana oce, w pana ocenie, prezydent Kwaśniewski też przekraczał granice. Mi się wydaje, że prezydent Wydaje mi się, że najmniej, jeśli w ogóle był zarcowym prezydentem. Mhm. Czytał konstytucję, lojalnie ją realizował. Yy, tu trudno by było powiedzieć, ale mi się wydaje, że nieszczęście właśnie zaczęło się w momencie, kiedy powstały te dwie wielkie populistyczne partie Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Potem pierwszym prezydentem po, po tym wielkim yy, przełomie populistycznym w polskiej polityce. Był Lech Kaczyński i już od tego momentu to rozpychanie się... Ale rozpycha się też urząd premiera prawda, na różne sposoby. próbując zdobyć kontrolę nad samorządami, czasem, czasem nad sądami, czasem zdominować prezydenta. To jest bardzo dynamiczna sytuacja. Ona nie jest też polską specyfiką. No, podobnie jest często w Stanach Zjednoczonych. To może jest taki najbardziej najbardziej bliski Polsce, Polsce przykład, ale też na Węgrzech to się stało na przykład, prawda? Zdominowanie sądów przez, przez władzę wykonawczą właśnie. Krzysztof Szczucki. Panie redaktorze, w ubiegłym tygodniu został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości po swoich wypowiedziach, a teraz do sądu w Warszawie wpłynął przeciwko niemu akt oskarżenia. Sprawa dotyczy nieprawidłowości z okresu, w którym kierował Rządowym Centrum Legislacji. Pełnił te funkcje w latach 2020-2023. Z wyników audytu zaprezentowanych w maju 2024 roku przez ministra Macieja Berka wynika, że RCR uchybiało, to znaczy dochodziło tam do uchybień związanych z zatrudnianiem ludzi, wykorzystywaniem pracowników w celach politycznych. Czy ktoś jeszcze wie, o co chodzi? Pan, to, te, te dwie sprawy moim zdaniem trzeba radykalnie rozłączyć. Jedno to są naruszenia zużycia z okresu władzy pisowskiej i zarzuty poważne bardzo, które ciążą na panu y, sztuckim. Y, zobaczymy, czy się obronią w sądzie i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest zawieszenie teraz w prawie i sprawiedliwości. W związku z tym, że pan Szczucki wyraził swoje, pan profesor Sztucki wyraził tak. swoją opinię jako prawnik, jako profesor prawa. I ta opinia nie była zgodna z opinią Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj mamy też taki, taki, taki ogólne wyzwania, ogólny problem w Polsce. Mianowicie yy, niekonstytucyjne postrzeganie roli posła yy, przez partie polityczne. Ponieważ konstytucja mówi wyraźnie, że poseł reprezentuje ogół, i tak dalej, i tak dalej, a partie wymagają, żeby reprezentował poseł po, tą partię konkretną. To jest yy, bardzo poważny, moim zdaniem, delikt. Yy, I yy, dyscyplina partyjna na przykład, prawda, jest niezgodna wyraźnie z tym zapisem konstytucji. I będziemy, jak będziemy kiedyś próbowali odbudować polską demokrację i praworządność, no to trzeba będzie bardzo wyraźnie zapytać, jakie są prawa partii politycznej wobec przedstawiciela narodu, w poseł zgodnie z konstytucją, jest przedstawicielem narodu, a nie swojego lidera swojej partii, prawda? I tu to dotyczy większości ugrupowań ten delik. Bardzo panu Szczuckiemu nie współczuję, bo wiedział, że trochę wchodzi, prawda? Ale... No tak, ale ja może tylko dodam, że co prawda powody zawieszenia pana profesora Szczuckiego nie są oficjalne, był tylko taki oficjalny komunikat w sieci, ale chodziło o sejmowe głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Ja sobie przypominam, jak to pan profesor Szczucki powiedział, że no opamiętajmy się, bo ja nie mogę spojrzeć w oczy swoim studentom. Bardzo mocne słowa, tylko teraz mówienie prawdy jest albo stawanie po stronie własnych przekonań, no, staje się ryzykowne politycznie, powiedziałabym. No wie pani, no to tak się porobiło w polskich partiach politycznych. że Potęga lidera, prawda, to są w tej chwili wodzowskie partie z dostawanej większości i politycy stają przed wyborem, czy mają być, działać zgodnie ze własnym sumieniem. I z konstytucją, która właśnie każe im reprezentować naród, a nie partię, czy, czy też podporządkują się. Większość się podporządkowuje. Ta dyscyplina jest no naprawdę no, deprymująca, bym powiedział. Usłyszeć coś, nawet jak lider partii chrapnie coś głupiego, to wszyscy tej głupoty bronią tak długo, jak, jak lider się przy niej upiera, prawda? I to, czasem to jest groteskowe po prostu. Więc to jest... Albo trzeba mieć odwagę marszałka Terleckiego, żeby powiedzieć, żeby się wyłamać na przykład, ale też ponieść konsekwencje potem, bo już nie siedzi w rzędzie z Jarosławem Kaczyńskim, tylko wyżej, ja zasiadł, zasiadł no, jego tak. Przemysław Czarnek, prawda? No, może nam się wydawać tylko dwa rzędy wyżej, ale jednak ma to znaczenie. Ale dla mnie, jako obywatela, jako wyborcy, niepokojące jest to, że takich przypadków wyłamywania się jest tak dramatycznie mało, że ten konformizm polityków wobec kierownictwa partii jest tak daleko idący. I tak daleko nie zajedziemy, bo właściwie polityka sprowadziła się do tego, czy też prawa obywateli prawda, do kształtowania polityki sprowadziły się do tego, że możemy wybierać między kilkoma osobami, prawda, kilkoma liderami partyjnymi, a nie wybierać powiedzmy z ogółu obywateli naszych, naszych reprezentantów. To jest zmiana konstytucyjna, która się dokonała w ciągu tych 30 lat są dwudziestu kilku lat wyborów pod nową konstytucją, pod obecną konstytucją. Ale to jest nie do, to jest niestabilne, to jest nie do utrzymania po prostu. Bo jak lider po, zrobi coś głupiego i wymyśli coś głupiego, to cała Polska, cała Polska za tym, za tym błędem idzie i. W ten sposób wikiliujemy największą przewagę, jaką demokracja ma nad autorytaryzmem, czyli to zbiorowe myślenie, prawda, Zbiorowy nawet zbi zsumowanie naszych kompetencji, naszych e, umiejętności. No tak i rzeczywiście poznajemy tylko część doniesień ze środowiska na przykład Prawa i Sprawiedliwości, choć te wewnętrzne... Problemy czy, czy konflikty, różnice zdań to nie jest tylko domena Prawa i Sprawiedliwości, ale to nas pewnie teraz najbardziej interesuje, zwłaszcza wobec różnych działań Mateusza Morawieckiego, który w ostatnim wywiadzie dla Wirtualnej Polski mówił, co prawda, że on nie ma jakichś separacyjnych planów, ale kto wie, czy nie czeka na korzystny moment. Jest on przekonany, że wytrwa w ramach Prawa i Sprawiedliwości nawet z tym swoim stowarzyszeniem centrowym, bo... Nazwa centrum, już zarejestrowana, <grym>, przepadła, więc jakoś inaczej trzeba to będzie nazwać. Wytrwa? W ogóle, w ogóle mi się nie wydaje, żeby Mateusz Morawiecki mógł wytrwać yy, w Prawie i Sprawiedliwości. Chyba, że zrezygnuje z polityki. Znaczy jest taki wariant, że stanie się tam jednym z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie się specjalnie udzielał, zajmie się jakimś biznesem albo czym innym. Natomiast jeżeli chce uprawiać politykę, no to jest skazany na to jest skazany na separację właśnie, jak pani powiedziała. No może, a może dostanie coś w zamian, może coś mu obieca, no, a wiadomo, że aspiracje ma bardzo duże i widzę, go nie zadowoli. No właśnie, a Jarosław Kaczyński cieszy się na zdawieniem jak na swój PESEL i nie będzie oddawał władzy tak, tak chętnie. Natomiast, A Przemysław Czarnek no... też ją tak łatwo odda? Albo wizję tego, że będzie wice? Myślę, że Przemysław Czarnek jest chyba w takiej sytuacji trochę jak pani premier Szydło. To znaczy, że jak Kaczyński go odwoła z funkcji wirtualnego premiera, to będzie musiał się z tym pogodzić po prostu. Natomiast Morawiecki ma partnerów potencjalnych i myślę, że zarówno Centrum, to stowarzyszenie Centrum, które powstało w Polski 2050, jak PSL są potencjalnymi partnerami mhm. dla ewentualnej formacji Morawieckiego, która się rysuje i na w którymś sondażu tutaj 16 punktów procentowych gromadziła. Tak. No to może być. Listyczne. No tak, ale musiałby pan premier wytłumaczyć sytuację wokół RARS. Były premier Morawiecki yy, i teraz jeszcze yy, aferę związaną z zakupem węgla. No sporo tych rzeczy musiałby wytłumaczyć. No tak, ale zwracam uwagę na to, że śledztwa w tych sprawach toczą się w żółwim tempie. I yy, dopóki one nie trafią do sądu i yy, dopóki nie, nie, zostawa, nie zostanie osądzona, Morawiecki będzie mógł że to są wszystko insynuacje, pomówienie pomówienia i że on jest niewinny i będzie się trzymał tej Do wyborów, myślę, ona może być e, wydajna. No tak, a spotkał się pan z taką, ja bym ją nazwała spiskową teorią, że one właśnie, te śledztwa, dlatego tak się długo toczą, że Morawiecki, jego toczenie może być potrzebne w 2027 roku. Spotkał się pan z tym? No, są ludzie, którzy tak mówią, ale powiem szczerze, mi się wydaje, że w tej prokuraturze, proszę zwrócić uwagę, jak trudno idzie koalicji yy, odpisienie prokuratury. Yy, po prostu jest yy, bardzo wpływowa grupa prokuratorów, którzy sabotują rozliczenia rządów pis bez względu na to, yy, kogo personalnie dotyczą, której frakcji personalnie dotyczą. Pro, yy, pan Uś... prokurator Ziarkiewicz wraca do pracy. No na przykład... Na przykład. No dobrze, nie... nie. A musimy... Koń Oj, panie redaktorze, nie spojrzałam na zegar. Przepraszam pana najmocniej. Zasłuchałam się. a Musimy kończyć, niestety. Jacek... To usłyszymy. Jasne. Jacek Żakowski z nami. Dziękuję bardzo. Reklama